Pokładowy. Wpis 14. Witam Was w kolejnym wpisie dziennika pokładowego, w, kolejnym, yy, w kolejnej części mojej kroniki podróży międzygwiezdnych, międzypopkulturowych, po galaktykach, w układach świetlnych, planetarnych po różnych wymiarach i alternatywnych rzeczywistościach. Dziś chciałbym opowiedzieć Wam o pewnym krótkim serialu, krótkim bo ma zaledwie. Trzy odcinki, co prawda każdy z nich jest godzinnej długości, ale no cóż, yy, no przy takich serialach jak nie wiem, Stargate czy Supernatural to, to jest malutko. To jest właściwie nie serial, tylko coś no coś po prostu dziwnego. No bo jak można nazwać coś, co ma trzy odcinki seriale? No, fani Sherlocka. Powiedzą, że oczywiście, że można, że nawet należy nazwać. Ja się z nimi zgadzam, bo generalnie Sherlock to jest, yy, mówię oczywiście o wersji BBC, yy, to jest w ogóle genialne dzieło. Szkoda, że nie mogę tu o nim szerzej opowiedzieć, jako iż no, science fiction ma bardzo, bardzo mało wspólnego. Właściwie nawet nie ma nic wspólnego. Ale no cóż, może kiedyś, kiedy już mi się znudzi gadanie o science fiction, założę jakiś nowy podcast i wtedy będę miał, o, będę miał sporo do opowiadania. Ale to pieśń bardzo odległej przyszłości. Na razie wracamy do serialu, o którym chciałbym opowiedzieć w dniu dzisiejszym. A dzisiaj chciałem opowiedzieć o serialu bardzo mało znanym. Jest to niszowa produkcja, chociaż komercyjna. To jednak no trudno spotkać kogoś, kto kojarzy tytuł. Ponieważ jest to serial brytyjski. Jak wiadomo, kiedy Brytyjczycy biorą się za fantastykę naukową, w ogóle i kiedy biorą się za kulturę popularną, to wychodził coś, no, przeważnie świetnego. Co najmniej świetnego. Nie oglądałem jeszcze słabego, brytyjskiego sensu, A nie, oglądałem, przepraszam, tak. Oglądałem jeden, bardzo słaby brytyjski serial, ewidentnie należący do gatunku fantastyki naukowej. Tam opowiadał o dinozaurach przechodzących z, dal... z jakiegoś, no, z przeszłości do teraźniejszości, do dinozaurach i innych takich śmiesznych stworzonkach z poprzednich epok i R. Y, Primaval, coś takiego. No, w każdym razie odpuściłem sobie dość szybko z powodu nudy. Ale to była chyba generalnie jedna z nielicznych wpadek w telewizji brytyjskiej, ponieważ no mamy przecież Torchwood, o którym już mówiłem, mamy Doktora Hu, mamy Misfits, o których pewnie jeszcze opowiem, ale to w, innym, w innej audycji. No i mamy ten serial, o którym chciałbym opowiedzieć dzisiaj. Czyli Black Mirror. Black Mirror jest serialem, yy, który, którego każdy odcinek jest tak naprawdę autonomiczną historią. Z, w oddzielnym świecie, z oddzielną fabułą, z oddzielnym settingiem, z inną zupełnie obsadą i z scenariuszem, który nie nawiązuje do żadnego z pozostałych odcinków. I to jest, myślę, bardzo ciekawy, yy, no, bardzo ciekawy patent na serial, ponieważ taka formuła Formuła tego serialu dzięki temu się nie wyczerpuje. Ja podobno formułem ja francuski Metal Harlan Chronicles, o którym pisałem na swoim blogu. Mistycyzm jeśli kogoś interesuje, też bardzo specyficzny, ale moim zdaniem warto uwagi serial science fiction. Możliwe, że o nim opowiem, jak już naprawdę nie będę miał o czym opowiadać, ale wolałbym tak nie kanibalizować sobie tematów że jeśli piszę o czymś na blogu, to raczej nie będę o nim mówił tutaj i vice versa. Chociaż oczywiście od tej reguły też będą wyjątki. Generalnie zapraszam w ogóle do zapoznawania się ze wszystkimi moimi y, przejawami twórczości internetowej i poza internetowej, bo czasem na papierze też mi się od wielkiego dzwonu komercyjnie uda coś wydać. No ale już przechodzimy do rzeczy, żeby się tutaj za bardzo autopromocyjnie nie zrobiło. Black Mirror... To serial, właśnie jak już mówiłem, opierający się na tym schemacie, że każda historia jest inna. To znaczy, każdy odcinek opowiada inną historię, inną fabułę ma. I wszystkie jej jednak łączy kilka motywów. Przede wszystkim pewna taka cyniczność. Te fabuły w serialu Black Mirror są bardzo takie... No pokazują tą ciemną stronę fantastyki naukowej. To jest w ogóle bardzo ciekawy temat, bo ja lubię, kiedy fantastyka naukowa tak wchodzi na naszą rzeczywistość, kiedy staje się takim, taką soczewką, przez którą obserwujemy no, to, co mamy za oknem, to, co widzimy w telewizji, w wiadomościach. Generalnie, kiedy właśnie fantastyka, nie tylko naukowa, ale w ogóle fantastyka, ale oczywiście science fiction robi to chyba najlepiej, jest takim probierzem naszej rzeczywistości. To było coś takiego w portalu, o którym mówiłem już. W Deus Ex Human Revolution też. Ten słynny, znaczy słynny ten, którym się zachwycałem, kryzys, który w grze był odzwierciedlony. Ta pogoń za kom no, komercjalizmem, no, za komercją i tak dalej, to w ogóle świetnie się przekłada język rzeczywistości na język fantastyki naukowej i myślę, że właśnie taka fantastyka jest bardziej wartościowa niż jakieś infantylne strzelanie do kosmitów, ponieważ to znaczy, no ja nie mam nic przeciwko strzelaniu do kosmitów, lubię sobie postrzelać do kosmitów, czy to w e, grach komputerowych, czy nie wiem, obejrzeć w jakimś serialu w jakichś Gwiezdnych Wrotach, czy innym Battlestar Galactica, ale generalnie, kiedy właśnie dochodzi do tego Poruszania takich kwestii metafizycznych, yy, społecznych, filozoficznych, yy, religijnych nawet w fantastyce, to mnie się to bardzo podoba, ponieważ yy, pokazuje to, że gatunek jest yy, nie jest takim, taką bezsensowną, pustą rozrywką, ale naprawdę może powiedzieć coś ciekawego o nas samych, o otaczającym nas świecie, o, o problemach, jakie dotykają nasz świat i nie tylko o takich, które być może kiedyś dotkną w przyszłości, patrz na przykład transhumanizm albo y, sztuczna inteligencja, to w ogóle bo, y, bardzo interesujące, bo im więcej właśnie spekulujemy na ten temat, tym no, więcej wiemy o nas samych, o, ty, o ludziach, o tym, jak y, funkcjonujemy, jak działamy, jak działają nasze umysły, jak y, y, patrzymy na pewne tematy, jak ta perspektywa zmienia się z upływem lat. I no... Myślę, że to jest główny powód, dla którego tak wielbię fantastykę naukową, że to jest gatunek z naprawdę wielkimi ambicjami. Naprawdę dużo można powiedzieć o ludzkości, o, o nas samych. Wiele możemy się przekonać, patrząc na nas samych z perspektywy fantastyki naukowej. Oczywiście, jeśli robi to autor z głową. Jeśli, wiadomo, twórcy tej fantastyki no, mają takie ambicje i potrafią je urzeczywistnić, potrafią odpowiednio wykorzystać narzędzia, jakie daje im fantastyka naukowa do rąk. Ta, ta nieskrępowana wyobraźnia, którą mogło się posługiwać, żeby naprawdę mówić o rzeczach ważnych i no i to mi się podoba i coś takiego jest właśnie w serialu Black Mirror. No jak wiadomo, składały się na niego, jak już powiem, trzy odcinki, czyli trzy odrębne historie. Różnią się wieloma rzeczami, ale właśnie pokazują nam jak no, technologia, jak technika Wpływa na ludzi, i to niekoniecznie ten najlepszy sposób. Ale to nie tylko techniki się liczy, nie tylko technika się liczy. Chodzi też o pewne trendy społeczne, pewne zachowania, o tym, jak, no, jacy jesteśmy. To jest właśnie też sedno tego serialu. Właśnie ten serial ma taki motyw przewodni, że, no, jesteśmy jacy jesteśmy, i, no, jakby patrzeć tylko po Black Mirror, to jesteśmy źli, jesteśmy, no, sukinsynami. No i nie ma się co tutaj szczypać, ten serial ma taką bardzo, bardzo pesymistyczną wymowę. Wszystkie trzy odcinki, każdy na swój sposób. No, po jego obejrzeniu możecie mieć pewne problemy z, no, z patrzeniem na samych siebie, na ludzi. Taka, takie obrzydzenie w stosunku do naszego gatunku homo sapiens się pojawia, przynajmniej u mnie się pojawiło, no ja jestem bardzo podatny na takie popkulturowe sugestie. Nie wiem, czy to jest błogosławieństwo, czy przekleństwo, ale no, mnie się podoba. Dzięki temu tak głębiej odczuwam te wszystkie opowieści, no, historie. No, ale już przechodzę do rzeczy, to znaczy do om omawiania kolejnych odcinków, ponieważ no, poświęcę każdemu z nich trochę czasu, bo są tego warte. Yy, przepraszam, muszę sobie zerknąć do mojej ściągawki, żeby sobie przypomnieć, jaki tytuł nosi pierwszy epizod. A pierwszy epizod nosi tytuł... Yy, a nie, może jeszcze opowiem trochę o samej formule serialu, ponieważ y, każdy odcinek jest podzielony na kilka rozdziałów, 10-minutowych zdaje się, i y, zaczyna się takim gifem, y, takim no, y, symbolem obracającego się kółka, tak jak ładuje się filmik w, na YouTubie. To ma właśnie pokazać, że to jest taki serial no, nowej generacji, że przy, no, przystosowany do oglądania na tych smartfonach czy innych tabletach. No ale już wracamy do serialu, do samych odcinków. Pierwszy odcinek nosi tytuł The National Anthem i opowiada, i rozgrywa się właściwie nie jest to historia science fiction, chociaż w pewien przewrotny sposób jest, ponieważ kiedyś postawiłem tutaj tezę przy okazji właśnie y, mówienia o Deus Exie, że my żyjemy teraz w cyberpunku. I właśnie ten odcinek pokazuje nam, że praktycznie żyjemy w cyberpunku i że pewne zachowania ludzkie zostały zmienione przez swobodny przepływ informacji, że już nie jesteśmy tacy jak ludzie mieszkający na świecie, którzy z całą swoją wiedzę o nim czerpią z telewizji, która wiadomo, przecież tam jest jakaś cenzura w telewizji, no zawsze jest jakaś obyczajowa cenzura, czy pewnych rzeczy no po prostu nie wolno pokazać. I no wtedy człowiek w tej epoce przed internetem przed właściwie Web2.0, czyli tym internetem kreowanym przez użytkowników. No wtedy człowiek miał bardzo specyficzny, ograniczony dosyć dostęp do informacji. Oczywiście tam był jakieś drugi obiekt informacyjny, taki pocztą pantoflową, ale to jednak nie było to, co teraz mamy, czyli ten no, internetowy szał, ta wielka globalna wioska, że każda informacja która wycieknie już po 40 sekundach jest na 20 portalach mniej lub bardziej niszowych czy mniej lub bardziej komercyjnych że nie ma właściwie niczego nie da się w żaden sposób kontrolować przepływu informacji on przepływa naturalnie zgodnie z wolą użytkowników i o tym właśnie mówi ten serial ponieważ przedstawia on historię pre fikcyjnego premiera Wielkiej Brytanii który jest szantażowany przez terrorystę, który potem okazuje, albo nie, nie powiem kim się okazuje. Sami obejrzycie, zobaczycie. W każdym razie y, jest podany szantażowi, ponieważ ów terrorysta porwał y, członkinie brytyjskiej rodziny królewskiej i zagroził, że ją zabije. Chyba, że premier na antenie publicznej telewizji y, będzie uprawiał niesymulowany seks ze świnią. No, na początku wydaje się to bardzo groteskowe takie no wręcz satyryczne, ale potem właśnie, kiedy ta informacja przesącza się do sieci, ona w ogóle była zamieszczona najpierw w internecie i wszelkie próby usunięcia jej powodowały, że y, eskalowała jeszcze bardziej. i bardziej ten rząd chciał usunąć ten filmik z YouTube'a, na którym y, był pokazany y, właśnie ten filmik z żądaniami, tym na, na większości serwerów się pokazywał, tak jak to no, pamiętamy kiedyś. TVN próbował robić coś podobnego z, tym, no, z tą wpadką z klipem Kamila Durczoka, który irytuje się na nieporządek panujący w studiu informacyjnym i no, oględnie mówiąc opieprza kogoś za to, że no, stół nie jest czysty, przy którym ma mówić. No i właśnie, kiedy TVN chciał, usuwał te filmy z serwera YouTube, to one... Ciągle eskalowały, pojawiały się na coraz to bardziej egzotycznych hostach, do ściągnięcia do obejrzenia, i w końcu wszyscy to widzieli. Im bardziej TVN chciał usunąć ten filmik, tym bardziej no, on był znany, popularny, rozpowszechniany. Dlatego i tu jest to samo, tutaj też. Im bardziej rząd próbował usunąć coś z internetu, tym bardziej no, użytkownicy mówili: Nie, nie będzie to, nie. nas nie dogonia. To w ogóle y, walili tym filmikiem wszędzie, gdzie się da. Już sami, już ten terrorysta wystarczy, że puścił, tą, puścił tego smroda w obieg i obserwował, jak to się toczy. I w końcu, no właśnie, cały serial opowiada o tym, jak ludzie, zwykli ludzie i ten premier biedny, reagowali na to. Jak właśnie te próby z namierzenia tego terrorysty, który tam wyprowadza w pole doborowych śledczych doborowe y, no, oddziały antyterrorystyczne za pomocą zwykłego komputera z Wi-Fi który tam nadawał z jakiegoś egzoty... no, z jakiegoś dziwnego miejsca i maskował się świetnie no i właśnie to jest pokazane tak niewesoło że byle człowiek który ma no, internet w domu i naryte w bani może no, dokonać naprawdę wielkich y, no, ogromnych, przerażających y, zniszczeń no wiadomo, opinia publiczna już no czy doszło do tego aktu kopulacyjnego ze świnio, to sobie sami obejrzycie. Ja nie chcę tutaj nic sugerować, jak to się skończyło. Wiem, że będziecie zaskoczeni, kiedy to obejrzycie. Ja byłem. I naprawdę ten odcinek jest właśnie pokazany, jak zmieniły się te nasze przyzwyczajenia. Już żądamy informacji, którą nam się często, kiedy nam się odmawiamy, tym bardziej jej chcemy. I to właśnie też może być no, pretekstem do manipulowania ludźmi że można właśnie manipulować ludźmi, znając ich naturę. Tak jak robił to ten terrorysta, który yy, kiedy no, opinia publiczna skłaniała się do nie dawania mu, yy, no, do nie dawania mu tego, czego żąda, to no, yy, okaleczył tą yy, księżniczkę, czy tam tę yy, nie rodziny królewskiej, którą porwał. Yy, I to też pójścił na YouTube'a i opinia publiczna, bach, diametralnie się zmieniła, że wszyscy, yy, no zaczęli teraz stać po jej stronie, po tej stronie, tej biednej, okaleczonej dziewczyny. No i zaczęli się skłaniać ku temu, żeby ten premier zrobił to, czego żąda terrorysta. I no właśnie ten film jest mądry, ale bardzo mocny, bardzo wstrząsający. No mówię film, bo no w sumie jest zamkniętą fabułą średniometrażową. No tak wypadał nim mówić. I no powiem Wam, że to jest naprawdę wstrząsające, zwłaszcza jeśli Uprzytomnimy sobie, że coś takiego naprawdę mogłoby dojść do skutku w naszym świecie, ponieważ to nie jest żaden jakiś fikcyjny świat z y, super technologią. To jest ten nasz dobry świat, nasz początek XXI wieku, w którym teraz egzystujemy, w którym informacja jest właściwie śmieciem, y, przez które musimy się przedzierać każdego dnia w internecie i nie tylko, we wszystkich y, no, mediach. No i ten pesymistyczny wydźwięk właśnie tego serialu jest bardzo, bardzo dołujący, bardzo mi się to... no... spodobał mi się ten serial, Taiga, właśnie taka groteskowa przewrotność, ten odcinek mi się bardzo spodobał, z tą swoją groteskową przewrotnością, z tą... no, z tym pokazaniem natury ludzkiej, paskudnej wyjątkowo i no, cynicznej. Więc, no, jeśli ktoś jest... Yy, uważa, że, no, coś takiego może mu się spodobać, to znaczy, że wytrzyma przed ekranem, czy przed monitorem, gdzie, gdzie kto sobie to będzie oglądał, to ja zachęcam bardzo, ponieważ no to jest kawał mądrej, choć szokującej, wstrząsającej obrazoburczej rzeczy. Naprawdę, tutaj no, twórcy serialu się nie szczypią z widzami, tylko walą prawdą prosto w oczy. Nawet jeśli ta prawda jest smutna, nawet jeśli jest niewesoła dla nas, to jednak... No, ale już przechodzimy do drugiego odcinka, który jest, no już jest czystym science fiction, chociaż tak jak y, bardzo dobre science fiction, jest odbiciem naszej rzeczywistości. Opowiada o pewnej dystopijnej przyszłości, w której ludzie mieszkają w gigantycznych podziemnych kompleksach i y, co podzieleni na parę kast. Takie kasty są, że y, jest mnóstwo szaraków, którzy. Większość ludzi właśnie są takimi szarakami, ubrani wszyscy tak samo, na szaro, y, którzy całe swoje dnie spędzają na takim rowerku. Każdy z nich ma taki y, podobny roweru do ćwiczeń, y, który, za pomocą którego generują energię. I ta energia zasila ten cały świat. Y, jest kasta takich y, no, celebrytów, którzy występują w środkach masowego przekazu i, y, bohatero, i ci właśnie szaracy są y, zmuszeni ich oglądać właśnie jeszcze zapomniał powiedzieć, że każdy każdy metr no przejechany na tym rowerku przez szaraków to jest dla nich jedna, jeden, jedna jednostka waluty i za tą tę walutę mogą kupować sobie różne rzeczy dla swojego komputerowego awatara dla, mogą kupować jakieś subskrypcje różnych gier, filmów, ponieważ oni są no, niestety zredukowani do takich żuczków, którzy no, dla których życie to jest przechodzenie ze swojego y, pokoju mieszkalnego do sali z tymi rowerkami potem wracają do swojego pokoju mieszkalnego no i właśnie y, dla większości y, większość właśnie marzy do przejścia do tej kasty celebrytów, do tych y, ludzi którzy właśnie mogą się mogą opływać w luksusy, których oglądają właśnie na tych ekranach, na tych monitorach wszechobecnych i y, y, y, można sobie kupić y, szansę na wejście do ich, do ich świata za tam 15 milionów tych jednostek dzięki czemu y, mają szansę, dostają bilet kwalifikują się właśnie do takiego programu przypominającego trochę idola, czy tam Mam Talent czy y, You Can Dance czy, no, zresztą oglądacie telewizję, wiecie jakie są te talent showy, gdzie y, paru ludzi siedzi i ocenia tych biedaków, którzy przychodzą do nich i no, jeśli im się spodoba każdy z tych ludzi, każdy z tych sędziów jurorów, jak to się ładnie nazywa ma swój własny kanał no, streamingowy no, który właśnie oferuje tym wszystkim szarakom jeżdżącym na rowerkach i jeśli się spodoba osoba, która występuje przed nimi to oni zatrudniają tę osobę i ona właśnie przechodzi do tej kasty celebrytów jest właśnie tak podniesiona, ascenduje można powiedzieć do, no, do tego lepszego świata. Opuszcza ten y, świat, w którym musi pracować tam 20 godzin, nie wiem, może przesadziłem tam 10, 10 godzin na dobę na rowerku, bo niczego innego nie ma do roboty, tylko no, y, pedałowanie na rowerku i wchłanianie wszelkiej maści popkultury. No jest jeszcze ta najniższa kasta sprzątaczy, zwanych tam cytrynkami z powodu y, jaskrawo-żółtych uniformów, jakie noszą i właśnie jeśli ktoś już no nie, nie daje rady, nie, nie nadaje się na ten nowerek, no to trafia do tej kasty najniższej, yy, która no yy, tylko zajmuje, wszystko czym się zajmuje to jest, to jest sprzątanie brudów po tych szarakach. No i tak wygląda ten niewesoły, smutny, dystopijny świat, no który jest całkiem niezłą metaforą tego naszego, bo też jesteśmy przecież wszyscy takimi szarakami, którzy przez całe swoje życie wchłaniają słabą popkulturę, najbardziej ortynarną i no siedzimy na tych swoich rowerkach też co prawda no, niektórzy z nas nie siedzą na rowerkach tylko tam w boksie w korpo albo w jakimś no, przy ladzie w sklepie no i też marzymy, my jako wiadomo, klasa średnia, czyli też raki marzymy o przejściu do tego większego lepszego świata, tego, tej celebrytozy i no, no i właśnie możemy to obserwować na tych talent show'ach kiedy to ci biedni ludzie który nikt nie powiedział, że nie umie uśpiewać albo że nie umie tańczyć i śmiejemy się z nich chociaż sami jesteśmy tacy jak oni no właśnie taki jest ten świat dystopijny i głównym bohaterem tego odcinka tego 15 milionów metris, on się nazywa jest no, młody człowiek, Bing który ma tych metrów czy metrisu, czy zasług, czy no, tych jednostek walutowych całkiem sporo, ponieważ odziedziczył po zmarłym bracie całość jego urobku no i właśnie on poznaje taką dziewczynę, która według niego ma bardzo piękny głos i próbuje ją tam przepchnąć. Ona nie ma kasy, żeby, je, no, żeby przejść do tego lepszego świata no, żeby mieć szansę przejścia do tego lepszego świata no to Bing, czyli ten główny bohater, no, daje jej swoje pieniądze żeby mogła no dostała tę szansę, no jak to się dalej potoczy to ja wam nie powiem, bo musiał spoilerować cały odcinek, powiem wam, że on jest jeszcze bardziej cyniczny w pewien sposób, już nie tak wstrząsający jak ten poprzedni ale też jest bardzo cyniczny bardzo taki, no, ponury i jego, chyba ma jedno z najlepszych zakończeń jakie w życiu widziałem i ono też jest bardzo, no, takie dołujące w pewien sposób ponieważ no też pokazuje nam y, prawdę o ludziach, o, no, o nas samych i też ta prawda jest bardzo, bardzo niewesoła. bardzo jest taka też no nie powiem, żeby y, ten serial był właśnie dla jakichś super optymistów, którzy no, widzą najlepsze cechy ludzi, że ludzie są szlachetni, dobrzy, bo nie są i no i to chyba na tym skończę omawianie tego odcinka, tego filmu ponieważ y, co ciekaw, sam sobie obejrzy. Ja naprawdę bardzo polecam. O ile pierwszy odcinek może być trochę zbyt taki wstrząsający, trochę zbyt, no, no zbyt mocny dla przeciętnego odbiorcy i tu bym się wahał z polecaniem go każdemu. O tyle ten drugi to jest naprawdę... P powiem tak, puśćcie go o sobie, która się namiętnie yy, no, rozkochuje w tych serialach, w tych talent showach, w yy, których właśnie celebryci oceniają ludzi, którzy nie umieją śpiewać, albo którzy umieją śpiewać. I jeśli pokażecie to takiej osobie, to gwarantuję, że ona się bardzo szybko wyleczy z tego, no, z tej celebrozy, ponieważ jest tu właśnie pokazany ten, no, nie, już za dużo odpowiedziałem. Naprawdę szczerze polecam ten odcinek, tak jak i poprzedni, ale poprzedni nie dla każdego, ten dla wszystkich, naprawdę. No i został nam jeszcze jeden tylko odcinek, a szkoda, ponieważ to jest tak dobry serial, że no zasługiwał na więcej odcinków niż tylko te trzy krót... no w sumie krótkie, jak się teraz ogląda. No cóż, trzeci odcinek nosi tytuł The Entire History of You i już nie jest ani tak realistyczny jak pierwszy odcinek i ani tak za bardzo wbiegający w przyszłość jak drugi. On pokazuje świat bardzo podobny do naszego, właściwie z jedną zasadniczą różnicą każdy, to no prawie każdy człowiek zdecydowana większość ludzi ma wszczepione w głowy tak zwane ziarno i co to ziarno daje? Ono y, nagrywa wszystko co widzimy wszystko, no właśnie y, wyobraźcie sobie że macie w głowie kamerę, w oczach kamery i za każdym razem kiedy tylko chcecie, możecie obejrzeć sobie wrócić do jakiegoś wspomnienia, które macie tam nagrane na swoim twardym dysku No, możecie je sobie odtworzyć przejrzeć, na zbliżeniu, yy, ocenić, jak na przykład yy, wypadliście podczas rozmowy kwalifikacyjnej, jak zachowywali się ludzie. no Przypuśćmy, że jesteście na rozmowie kwalifikacyjnej i ją nagrywacie tymi swoimi oczami, bo te, to nagrywanie działa bez przerwy, czy no, niezależnie właściwie od woli yy, nagrywającego. Oczywiście można tam kasować i tak dalej, ale... Yy, no... W każdym razie możecie sobie nagrać to wszystko, a potem na przykład jak wracacie już z tej rozmowy, jedziecie pociągiem do domu i sobie ją yy, jak te, Jak wypadliście, jak reagowali ludzie. Yy, na co nie zwracaliście uwagi za pierwszym razem i co teraz analizujecie. I to jest, no i właśnie yy, to z tak, taką identyczną sceną zaczyna się yy, cały serial, że główny bohater, yy, Liam, on się nazywał, tak, mam na ściągatce, yy, no, wraca z tej rozmowy kwalifikacyjnej do domu, do swojej żony i tam trafia na imprezę, yy, no, którą zorganizowała jego żona dla swoich znajomych i dla, no, dla ich wspólnych znajomych. Yy, I główny bohater, na podstawie tego, co zaobserwował na tej imprezie, zaczyna dochodzić do wniosku, że jego żona ma romans z kimś. I zaczyna tak obsesyjnie przeglądać te wszystkie swoje wspomnienia, te yy, obserwacje, jakie miał zaczyna porównywać y, rzeczy, które no, kiedyś mu tam powiedziała jego żona z tym, co mówi teraz i orientuje się, że ona kłamie. Właśnie to się zmienia w taki dramat rodzinny, że te y, oskarżenia zaczynają padać, że, no i y, ten Liam popada w taką obsesję, że zaczyna tak obsesyjnie studiować te wszystkie y, nagrania, w których widzi swoją żonę z potencjalnym kochankiem i y, no, zaczyna już popadać w taką paranoję mocną, no i wszystko to eskaluje do bardzo dramatycznego finału i znowu nie powiem, jak to się skończy, ponieważ też warto to obejrzeć. Chociaż ja prywatnie uznaję to za najsłabszy epizod z, całej, no, z całego serialu, ponieważ nie jest ani tak obraz burczy i wstrząsający jak pierwszy, ani tak cynicznie bezwzględny jak drugi. Chociaż tutaj też jest bardzo dużo cynizmu, też jest dużo tej krytyki natury ludzkiej, która tak y, każe nam wszystko wspomnieć. To w ogóle nam ciekawie pokazuje, jak my się zmieniamy, że jeśli możemy dobrze katalogować nasze wspomnienia, no, to wszystkie nasze przeżycia, to inaczej na nie reagujemy, ponieważ zawsze możemy zobaczyć je jeszcze raz, zawsze możemy spojrzeć na nie z perspektywy czasu, zawsze możemy je przywołać, tak jak status na Facebooku, obejrzeć sobie co pisaliśmy 4 lata temu, co ktoś pisał 4 lata temu, znaczy to łatwe to to nie jest, ponieważ Facebook robi wszystko, żeby utrudnić nam dostęp do różnych archiwalnych materiałów, ale no, po paru nastupię tak się da. I to nam właśnie pokazuje jak człowiek no, że może to być przyczyną tra tragedii. Co prawda nie technologia jest zła, tylko człowiek, który używa w niewłaściwy sposób. Ale no, technologia w pewien sposób oddziałuje na człowieka. No, jeśli człowiek ma jakąś możliwość zrobienia czegoś, to zrobi to. No i właśnie o tym mówi ten serial. On też pokazuje, jest taka króciutka scena, w której na lotnisku główny bohater musi dać przeskanować swoje... no właśnie, swoją pamięć, to swoje siarno celnikowi przy, przy bramce lotniska, który ogląda na szybkim podglądzie, żeby zobaczyć, no czy nie wyłapie tam żadnego podejrzanego, nie wiem, jakiejś bomby, czy, czy czegokolwiek, co sugerowałby, że człowiek wyposażonym to ziarno ma jakieś nieczyste intencje, że na przykład chce wnieść bombę albo sterroryzować yy, samolot. No i to jest właśnie też króciutka scena, ale ona do, dużo też mówi o tym pogwałceniu prywatności, jakie, no, jakiego doświadczamy cały czas. Yy, no w sumie dla naszego bezpieczeństwa, ale jednak no, to jest pogwałcenie prywatności i to no, powiedzmy no, w idealnym świecie nie powinno mieć miejsca, ale no, nie, nie żyjemy w idealnym świecie i twórcy serialu doskonale o tym wiedzą i doskonale nam to pokazują. No co sprawa, że no, nasza wiara w gość jest, przynajmniej moja, jest poważnie nadszarpnięta przez e, Black Mirror. No i toż już, myślałem, w zasadzie jest wszystko, co chciałem opowiedzieć, o czym chciałem Wam opowiedzieć w, tym, w, tym, e, w tej audycji podcastowej. E, cóż ja mogę jeszcze tutaj dodać? Serial jest dość specyficznie już mówiłem nakręcony. To znaczy, każdy odcinek jest w trochę innym stylu. Ten pierwszy jest taki bardziej reportażowy, co odzwierciedla tę y, całą awanturę. Ten drugi jest taki bardziej stonowany, chociaż mocno kiczowaty. To też ma odzwierciedlać tę naszą kulturę popularną. No i ten trzeci jest taki, no, obyczajowy. Jak już mówiłem, najmniej mi się on podoba, co nie znaczy, że mi się nie podoba. Oczywiście jest bardzo dobry, bardzo ciekawy, też jest taki cyniczny i... No cóż, powiem tak, yy, podoba mi się ten serial, bardzo go lubię, bardzo lubię sobie do niego wrócić. Yy, to jest to najlepsze science fiction takie, które naprawdę wchodzi na yy, no na psychikę i naprawdę zadaje nam te pytania i nie unika trudnych odpowiedzi, takich gorzkich, cynicznych. Naprawdę polecam wszystkim, którzy też lubią, tak jak ja, takie społeczne, bardziej yy, refleksyjne science fiction, ale też dobre, bo to jest naprawdę świetny serial, bardzo dobrze nakręcony, e, trzymający w napięciu, każdy odcinek właśnie ma takich parę y, punktów wzrotnych, y, naprawdę mocne punkty kulminacyjne i to jest... Ja daję, jakbym dawał oceny serialu, to on by dostał dziesiątkę, bo to jest naprawdę rzecz, którą znać trzeba. I y, jeszcze na koniec takie małe info, y, jeśli jeśli obejrzycie i sądzę, że wam się spodoba bo to jest naprawdę rzecz bardzo dobra to w produkcji jest już drugi sezon, też kolejne trzy odcinki miejmy nadzieję, że równie dobre miejmy nadzieję, że też będę miał przyjemność o nich opowiedzieć, kiedy już się ukażą a tak, no ja już się z wami żegnam był to 14 odcinek podcastu Dziennik Pokładowy za oknem pada śnieg przelatuję chyba przez jakiś śnieżny system. Monitor mi tu śnieży, w ogóle w kokpicie się robi coraz zimniej, muszę wstawić tu sobie jakiś kaloryfer. No a tak poza tym to już trzymajcie się i oglądajcie dobre science fiction, a Black Mirror jest dobrym science fiction. I jeszcze raz, po raz ostatni, zanim się pożegnam polecam ten serial. Bez odbioru.